Przegrywamy mecz o 6 punktów, znacznie utrudniliśmy sobie walkę o otrzymanie. No, co mogę powiedzieć? Mamy jeszcze przewagę punktową, no ale jakbyśmy wygrali ten mecz, to byśmy przynajmniej mieli już praktycznie 95% utrzymania, a tak się smażymy praktycznie do końca. No, w razie, byśmy przynajmniej jakiś luz zapali. a tak nie złapią tego luzu, tylko w każdym meczu zaś będzie, zaś będzie trzeba, nie wiem... Nie wiem, zrobić, no, nie, nie wiem bo... No, bo... Nie bo... Nie bo... co zrobić, nie wiem, naprawdę nie wiem jak to skomentować, bo przegraliśmy, nie wiem. Z trybun wygno... wyglądało to tak, że dobrze weszliście w mecz, jednak przypadkowa bramka dla 100 milu spowodowała, że goście ustawili autobus we własnej bramce, a Wam ciężko było się przedrzeć. No ja powiem tak, no mi się wydaje, że my szczęścia w tej rundzie nie mamy. moim zdaniem taka jest prawda, bo co mecz wchodzimy super, robimy akcje, nawet z... Nie będę, nie będę wracał już do innego meczu, no ale w tym meczu też zrobimy akcję, gramy fajnie piłką, wszystko, przypadkowa bramka z rzutu rożnego, pół akcji nie zrobili w pierwszej połowie, w drugiej połowie, no, zrobili już jakieś dwie akcje, no, ale co z tego skoro, więc żyjmy drużyną lepszą, praktycznie cały mecz atakujemy, atakujemy, no, ale co zrobić, jak przeciwnik autobus w polu karnym zaparkuje, no, no czasem nie da, się, no, nie da się No więc czego zabrakło? Szczęścia, skuteczności, czy może walki? Walki nie odmawiał tutaj chłopakom, bo wydaje mi się, że co mecz każdy z nas wychodzi i to jest taka sportowa złożenie, żeby złość, Wiemy jaką mamy sytuację i chcemy utrzymać klub i myślę, że utrzymamy, na pewno, no ale takie mecze taki mecz musimy wygrywać, żeby, żeby po prostu ten luz złapać. No nie wiem, no skuteczności szczęścia, no mieliśmy parę sytuacji pod karne, mieliśmy też trochę pecha, no nie wiem. Jak pan ocenia swoją postawę? Został zmieniony pan po 45 minutach? Znaczy ja wiem tak, jak to zawsze każdy zawodnik powie, że... Nie mnie to ocenia tylko trenerowi. No. Trener jest od oceniania, z, zostałem zdjęty w 45, tak trener postanowił No i taka jest decyzja. No. Ja sam na siebie nie chcę oceniać, wiem, że też że rewelacji nie zagrałem. Sam bije się w pierś, No jakbym może zagrał lepiej, zawalczył jedną, dwie piłki, to może, może byśmy więcej sytuacji stworzyli. Nie, wiem, nie mówię, żebyśmy wykorzystali, ale przynajmniej żebyśmy coś stworzyli, a tak? Nie wiem. Czy po takim meczu jak dzisiaj może Pan zapewnić sondeckich kibiców, że Sandecja się utrzyma widzę? No my będziemy robić wszystko, żeby się utrzymać. Mamy jeszcze jakąś przewagę, przewagę punktową. No, mamy zaległy mecz z OKS, do którym dopisujemy trzy punkty. No i mamy jeszcze bezpośrednie pojedynki, jak z Wartą Poznań, jeszcze Warta ma przycisk Okocimski, Okocimski ma jeszcze z ze Stomilem, Stomil ma jeszcze z okociński. no są takie mecze, że, że jeszcze mamy, no między sobą muszą grać, a my, my praktycznie, no nie wiem. No ja myślę, że się utrzymamy No to jest moje zdanie Chłopaku. uświatli zresztą też Bo nie po tutaj większość przychodziła, żeby klub spuszczać Tylko po to, żeby walczyć do końca Maciej Bębenek, pomocnik Sandecji Ten mecz określany był w mediach jako spotkanie sezonu dla Sandecji Czy Wy też podchodziliście tak do tego? Czy były jakieś specjalne przygotowania do pojedynku ze Stomilem? Nie, nie, nie było żadnych specjalnych przygotowań Traktowaliśmy ten mecz bardzo poważnie Aczkolwiek yy, wiemy, że, że to nie od tego meczu wszystko zależy Tylko od postawy nas, naszej w całej rundzie Wiadomo, każda porażka boli aczkolwiek nie załamujemy się, no na gorąco mogę powiedzieć, że, to, że, że ciężko, ale przed nami teraz ważny mecz Dolkanie, ważny. Tak jak każdy każdy jest ważny w tym momencie i jedziemy tam walczyć i nie, nie podajemy się. Wydaje się, że dobrze weszliście w mecz, Piotr Kosiorowski miał kilka fajnych sytuacji, a co się stało w 14 minucie? Straciliśmy bramkę, straciliśmy bramkę i, i nie wiem, no na gorąco teraz mi ciężko powiedzieć, może to nie też do mnie, tylko do sztabu, co się stało, jak to wyglądało z boku, ja też na, na nie umiem, nie umiem przy, przy ocenić spotkanie od razu po muszę też przemyśleć parę rzeczy porozmawiać z chłopakami, bo na pewno, na pewno 14 minuta ta dała jakiegoś takiego kopa z bo wiadomo jak się wygrywa 1-0, nie mówię o warunkach bo warunki były dla obu drużyn takie same, ale ciężkie I jak się wygrywa 1-0 to można już ekonomicznie jakoś grać no i, i strzelając tą bramkę z mil, a my tracą, oni dostali kopa, a my Bicie głową w mur. Później jeszcze sytuacja, że od siedemdziesiątych piątej czy tam 70 gramy w 10. No ciężko. No mówię, najważniejsze to przemyśleć teraz i, i, i na chłodno, na chłodno podjąć decyzję jakieś i wyciągnąć wnioski z tego spotkania. Dzisiejszą porażką mocno skomplikowaliście sobie walkę o utrzymanie. Czy jednak może Pan zapewnić sandyckich kibiców, że sandecja zostanie na zapleczu pierwszej ligi? Nie, no nie ma nic takiego pewnego, prawda, bo tak samo w górze i, i w tabeli, tak jak u nas to chwilę coś się zmienia, także tak samo nie można powiedzieć, że czy utrzymaliśmy się, czy, czy, czy od tego meczu bardzo dużo zależało, ale wydaje mi się, że, że jest jeszcze trochę spotkań, gdzie, gdzie możemy zdobyć spokojnie komplet punktów przy walce, determinacji i zaangażowaniu, ponieważ uważam, że i tak w tej rundzie prezentowaliśmy do tej pory bardzo dobry poziom i, i najważniejsze to podnieść się z tej porażki i, i grać dalej, nie zajmować więc czego dzisiaj zabrakło? Walki, skuteczności, szczęścia? No szczęście zawsze jest potrzebne, tak, zawodnikom, piłkarzom, ale, ale wydaje mi się, że Stomil przewyższył nas determinacją, no i walką. Wydaje mi się, że to było kluczowe to, że oni stanęli z tyłu i konsekwencja, konsekwencja to myślę, że to jest słowo takie kluczowe, gdzie, gdzie z tyłu nie przebierali w środka, grali bardzo pewnie. I, i, i, a my nie wykorzystamy swoich sytuacji. Oni wykorzystali jedną w 14 minutach i byli skuteczni do bólu. A jak pan oceni swoją postawę? Tutaj kibice w Sączu czekają na tego macie bębenka za czasów Dariusza Wójtowicza, a tymczasem trener Hajdo ściąga pana po pierwszych 45 minutach. Decyzja trenera. Nie wiem dlaczego, dlatego trzeba się wchodzić trenera. Może. Może się, może, może że wejdzie ktoś świeży i, i, i zmieni oblicze spotkania, czy, czy wprowadzi świeżą krew. Nie, spokojnie, naprawdę, bo. bo... Ciężko się wchodzi w drużynę, w przerwie, ciężko, ciężko, tym bardziej, że, że, że... dzisiaj taki mecz akurat, że przegraliśmy i, i może nie ma sensu oceniać siebie samego, bo to też nie moja rola w tym.